i Polony z Cdu na fortepian i wiolonczelę opus trzecie Fryderyka Chopina grają Łukasz Krupiński piano i Kacper Nowak cello. z Mardzewice, 9 maja 2024 roku Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Cywilska bastardyzacja, albo hybryda tak Polski po Magdalence 89, von Stefan Kosiewski, NWO, po pandemii psychozy, studia Slavica et Hazarica, znieweczona rzeczywistość, fascynacja obłędem, zarys, estetyki hazarów. Płonie hala w stolicy. Centrum handlowe przy ulicy Marywilskiej 44. Ogromny kompleks 1400 niskodochodowych, w handlu internetowego, deficytowych sklepów i punktów usługowych. Hekatomba składana Merkuremu. Niezmierzone, a nieoszacowane, chociażby tylko pobieżnie, na oko. czynniki rządowe i samorządowe, tysiące ton toksycznych gazów rakotwórczych, uwalnianych wciąż po wybuchu i pożarze, prawdziwej bomby chemiczno-ekologicznej w Michałkowicach, po śląsku Michałkowice, na terenie Fabudu. Jednego z 311 znanych rządowi RP prawdziwych pól minowych, ujawnionych po katastrofie ekologicznej nad Siemianowicami Śląskimi i zachodnią Małopolską Czeladzią, bomby gazowej, niedostrzeganej beztrosko między innymi przez panią wiceminister klimatu i środowiska, Anitę Sowińską z Tomaszowa Mazowieckiego, nielegalnego, a nie zamkniętego jeszcze razem z prawdziwymi właścicielami całej tej sieci mafijnych firm zarejestrowanych na miejscowe słupy krajowe zajmujących się kontrabandą przemysłową, przemytem transgranicznym z Niemiec do naszego kraju chemicznych odpadów i bezprawnym spalaniem ich przez antypolskich bandytów na PL. jednego ze setek ujawnionych miejsc dokonywanej zbrodni przeciw ludzkości obok setek nieujawnionych nielegalnych składowisk chemicznych odpadów poprodukcyjnych permanentnie przywożonych bezkarnie tylko i wyłącznie dla marży cynicznego kryminalisty przez świat przestępczy ukrytego państwa, Deep State in the EU, z Niemiec do Polski i nieustannie deponowanych właśnie jako te tykające bomby zegarowe na zapleczu frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tu utylizowanych na granatniki Monofoniczne ucieleśnienie CO2 Grzyb trującego, gorącego dymu Wzbija się w niebo nad Warszawą wysoko Jako i nad Małopolską Zachodnią Na wiele kilometrów do Będzina Po Dąbrowę Górniczą i Sławków A przy tym uwalnia niejedną toksynę do powietrza Niesie aż po jonosferę, a wiatry wiejące u Homera w Odysei roznoszą zarazę daleko w szeroki świat języka i kultury. A imię jego 44. Marywilska bastardyzacja albo hybryda tzw. Polski po Magdalence 89 to wciąż ta sama tam i tu nieludzka potworna trucizna jad antypolski przytaczam coś złożonego z różnych często niepasujących do siebie części koniec przytoczenia ze języka polskiego definicja jak gryf pomorski tymczasem premier Donald Tusk zamiast zaczerpnąć spragnionej żywej wody dłonią ze rzeki Brynicy zrewitalizowanej przez burmistrza czeladzi Zbigniewa Szaleńca mafia stołek za stołek z prezydentem Wrocławia sutrykiem Śnięte ryby w odrze, Wykształconym w kolegium humanum Firmie robiącej geszefty mafijne na słupy rodziny obywatela brytyjskiego, Richarda Czarneckiego, zastępcy prezesa partii PiS Kaczyńskiego. Brodzi w oparach mgły nadgranicznej Podlasia, niczym nocny Marek, schyłkowy Jarosław Kaczyński, skrytym mrokiem pod żydomasońskim pomnikiem 33 trzech stopni wtajemniczenia w sens tajemnicy katastrofy powietrznej pod Smoleńskiem. Streszczony w napisie na wieńcu żałobnym, ukradzionym już raz, we warunkach recydywy złoczyńca, zaczernia farbą w spreju rozpyloną własnoręcznie. Cytat. Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który... Ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku. W skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju, naród polski. Koniec przytoczenia. Donald Tusk majacząc ewidentnie stwierdził wczoraj na Podlasiu, że oto ma on obecnie do czynienia z przytaczam, postępującą wojną hybrydową, koniec przytoczenia, w tak Polsce po Magdalence 89. Były przewodniczący Kanapowego Kongresu Liberalno-Demokratycznego po Magdalence 89. Były przewodniczący Rady Europejskiej, emerytowany przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, przesądzając o wyjątkowym rzekomo charakterze w Unii Europejskiej, granicy polsko-białoruskiej, orzekł jednostronnie i jednoosobowo, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, chociażby z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, konstytucyjnym organem doradczym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, a wyroku swego sentencję oznajmił wolontarystycznie oraz wysoce nieodpowiedzialnie słowy o rozpoczęciu przytaczam intensywnych prac nad nowoczesną fortyfikacją. Koniec przytoczenia. Oraz o tym, że inwestycje te w domyśle, nowy Wał Atlantycki i linia marzynota w jednym, budowa żelbetonowych fortów, połączona z kopaniem przez naród Polski umocnionych fos wodnych, skanalizowanymi z skanalizowanych z zdrowami melioracyjnymi, budowa. Biskupińskich palisad betonowych, podobnych do ustawionych w Palestynie przez Izrael, wysokich murów niezgody. Umocnień chroniących żydostwo syjonistyczne przed powstaniem państwa arabskiej Palestyny. Wykopywanie toporów wojennych i wkopywanie granicznych pali chrobrego w dno rzeki Bóg, etc., Matko Boża, bądź teraz mądra w objawieniu na lipce prawdy wiary wała białoruskiego. Powiedz Polakom i katolikom, czegoż to ryży amator kopania piłki przez oldbojów nie wymyśli dla ożywienia intelektualnego, obrzydliwie obrośniętego brzuchem homoseksualnego kurdupla w głębokim państwie. Gipstaj. Hej, szable w dłoni, Boże, zbaw Tuska. Przytaczam. Rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją. Będzie powstawała na całej polskiej granicy ze wschodu. Jest to granica zewnętrzna, nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej. Cała Europa będzie musiała... I wiem, że to uzyskamy, inwestując we wschodnią granicę Polski, podkreślił koniec przytoczenia. Premier Donald Tusk, nie wyjaśniając jednak, co Europa będzie musiała. Boże, zbaw Tuska repliki w dłoni. Czy może Europa, Grecja, Włochy, Wielka Brytania... Republika Federalna z innymi, będą musiały może zapomnieć o swoich własnych problemach z milionami nielegalnych imigrantów z Azji i Afryki, zapomnieć o braku fortyfikacji na wyspie Lampeduzie, Lesbos i innych wyspach Morza Śródziemnego, a żeby skoncentrować swoje wysiłki na skutecznym dofinansowaniu budowy przez rząd Tuska fortyfikacji na Wale Białoruskim przez firmy budowlane takie jak na przykład Fabut w Siemianowicach Śląskich. Czy może państwa strefy Schengen, których zewnętrzne granice mają długość 50 tysięcy kilometrów będą musiały na zawołanie stanąć ofiarnie do ufortyfikania 180 km granicy białorusko-polskiej, żeby tym samym zwiększyć presję migracyjną na lotniskach Frankfurtu nad Menem i Berlina Brandenburgi? Czy Bergoglio, który pierwszą swoją papieską podróż w pierwszą swoją papierską podróż udał się na włoską wyspę Lampedusa, symbol kryzysu migracyjnego w Europie. Kolejny wianek miałby utopić w ufortyfikowanym nurcie rzeki Bóg. Czy Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, nie za dużo oczekuje od Zjednoczonej Europy czy od głowy państwa kościelnego? Albowiem, jeżeli 50 tysięcy podzielić przez 180, to równa się 277,7777777778. To przecież ta tuskowa, szczególna wyjątkowość białorusko-polskiej granicy ma się matematycznie biorąc jak 1 do 277 w zaokrągleniu dla emerytów europejskich grających w piłkę, która jest okrągła jak brzuch kapłona czy kaszora. Dlaczego Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, obaj emeryci urzędowi, są tylko żałosnymi pacynkami, kukiełkami teatralnymi ukrytego państwa. Dypstaj in Polin. Dlaczego premier organizuje nadgraniczne chutzpy, wymachuje repliką, nie poświęca czasu na zapoznanie się ze sprawozdaniem Anity Noskowskiej-Piątkowskiej, szefa służby cywilnej, za 2023 rok? Ustawowo ma na tę czynność całe trzy miesiące. Pozostała mu zatem od 13 maja tylko połowa tego czasu. Nie może wszak 7674 urzędników służby cywilnej wśród 119 591 zatrudnionych w tej służbie cywilnej ze średnim wynagrodzeniem 9 353 zł brutto miesięcznie pozostawać bez kontroli repliki premiera. Boże, zbaw Tuska. Niech przysiądzie fałdów magistra historii nad sprawozdaniem szefowej DeepState in der PLN. Glick w pliku PDRF zachęcam do obejrzenia. Foto, tak wygląda że Pilica, w Spale. po wybuchu pożaru w centrum handlowym przy ulicy Marywiskiej 44 w Warszawie. Ciul jak beczka leci, tu link, kliknij, obacz film. Uważajcie, uważajcie. Koniec przytoczenia. I następne film i przytoczenie. A pan burmistrz pisze, że nie ma problemu i zagrożenia. Koniec przytaczenia. Zbigniew Szaleniec burmistrz mówi. Jednym z takich zagrożeń, przytaczamy, jest spływająca brynicą zanieczyszczona chemikaliami woda zgaszonego pożaru. Uspokajam jednak, nie stwarza to zagrożenia dla znajdujących się 70 metrów pod ziemią naszych źródeł wody pitnej. Mimo wszystko będziemy stale monitorować jej jakość pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń. Dodam też, że zasuwy wodne zablokowały dopływ wody z brynicy do naszego zbiornika na Grabku, więc nie grozi nam skażenie tego stawu. Koniec przytoczenia. O skażeniu z powietrza. Milionów stawów w Europie po wybuchu w Czarnobylu Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec za komuny nie słyszał. Był aktywnym członkiem PZPR. Z Panem Bogiem. Ze polskiego jarmarku, antyków i rękodzieła ludowego mówił Stefan Kosiewski. Rodno Przecięte rzeką na pół, Niczym rana, co rośnie w zwyż, Pnie się aleją do gardła, Jak panny do kościoła, Na majowe podkrzyż. Za mostem czołgi sowieckie, A w kościele ty, I ludzi pod ścianami przebyt, Niewinni do spowiedzi chcą iść. Matko Boska, pomiłuj nad dobrymi ludźmi, przemów do czystego serca, żeby wiedzieli, że Twój Syn jest z nimi i tak samo cierpi. A ulicę i podwórka miotłami zamiata się tu splecionymi z żółtego żarnowca, i malują się płoty na Białorusi same, hen aż do Wołkowyska. Jak okna malują się sercem na czerwono na Górnym Śląsku. Stefan Kosiewski, Gienkowi Skrobockiemu we Frankfurcie nad Menem, 28 marca 2009 roku. Eugeniusz Krebocki, dziennikarz, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, pochowany został 6 lutego 2010 na cmentarzu w Grodnie.